Zespół Banał to Paweł Niewiemski, gitara solowa. Michał Janusz, perkusja. Szymon Niewiemski, gitara basowa. I moja skromna osoba, psucie wszelkiego efektu, Marcin Grahala. Z naciskiem na psucie.